Suma wydarzeń Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24 Minęła 12 Aleksandra Kozera, dzień dobry. W magazynie na początek rząd skupiony na pieniądzach. Ministrowie rozpoczynają pracę nad nowym budżetem. Szczegóły zna nasza reporterka. Potem test jedności koalicji. W czwartek w Sejmie głosowanie nad wnioskami opozycji o odwołanie dwóch pań minister klimatu i zdrowia. Spytamy o aktualne poparcie dla Pauliny Henning-Kloski. Wrócimy też do akcji Łatwoganga. Wciąż trwa podliczanie spektakularnej zbiórki. Czas na szczegóły. Zapraszam. Wydarzeń. To będzie dyskusja o dużych pieniądzach. Rząd rozpoczyna pracę nad przyszłorocznym budżetem. Na razie to analiza danych i prognoz ekspertów, tak by ministrowie wiedzieli, w jakich ramach mogą się poruszać. Przenosimy się przed Kancelarię Premiera, gdzie jest nasza reporterka Sylwia Białek. Sylwio, witaj. Dzień dobry. Powiedz, jakie znaczenie ma ten projekt i jakie są jego założenia? Rzeczywiście rząd zajmie się projektem wieloletnich założeń makroekonomicznych na lata 2026-2030. Zawierają one między innymi prognozy dotyczące wzrostu PKB czy inflacji na przyszły rok. A to oznacza rzeczywiście, że ruszają prace nad przyszłorocznym budżetem. I to nie jedyny projekt dotyczący planów budżetowych. Rząd zajmie się bowiem dziś także projektem sprawozdania z wdrażania średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego na kolejne lata. Sprawozdanie takie mają obecnie. Obowiązek złożyć do końca kwietnia wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej i w takim planie mowa jest między innymi o szacunkach dotyczących prognozowanego wzrostu wydatków, ale także o reformach, których celem jest realizacja projektów Unii Europejskiej i które te reformy kraje członkowskie muszą wdrażać w życie. Od lipca 2024 roku Polska jest objęta unijną procedurą nadmiernego deficytu i Rada Unii Europejskiej przyjęła rekomendacje dla naszego kraju. Znaczając 2028 rok jako termin zlikwidowania tego nadmiernego deficytu. Ale Rada Ministrów rozpatrzy także projekt uchwały w sprawie programu dotyczącego wsparcia sektora górnictwa węgla kamiennego i jest to rządowy dokument strategiczny wymagany do tego, aby Jastrzębska spółka węglowa mogła być objęta przepisami ustawy górniczej. Tu chodzi o instrumenty takie jak urlopy górnicze czy jednorazowe odprawy pieniężne, z którą będą mogli skorzystać po prostu pracownicy. Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Program będzie działać do 2031 roku. Z tych instrumentów osłonowych skorzystało już ponad 800 osób, a po zmianach właśnie także pracownicy JSW będą mogli z nich skorzystać. Szacowany koszt programów osłonowych w górnictwie dla budżetu na ten rok to 2 miliardy złotych, a dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej to około 560 milionów złotych. Ale co ciekawe, dziś posiedzenie rządu nie poprowadzi premier Donald, Donaldus. Poprowadzi za to wicepremier Władysław Kosiniak-Kamy nie jest to nic nadzwyczajnego, bo pod nieobecność premiera minister obrony obrady prowadzi. Wydawać by się jednak mogło, że premier wykorzysta. To ostatni moment, to ostatnie posiedzenie rządu przed czwartkowymi głosowaniami w sprawie wotum nieufności wobec ministra klimatu i Minister zdrowia. I do tego by zmobilizować koalicjantów, ale być może mobilizować ich już nie trzeba. Ważne tematy na posiedzeniu rządu pracą ministrów przygląda się nasza reporterka Sylwia Białek. Sylwio, bardzo dziękuję. No właśnie, tak jak Sylwia wspominała, Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Zakończy się ono głosowaniami nad wotum nieufności dla dwóch pań minister zdrowia oraz klimatu. Pierwsza może być spokojna o swoją przyszłość. Nikt w koalicji nie rozważa poparcia wniosku opozycji. Inaczej ma się sprawa z minister klimatu. Polska 2050 jeszcze nie zdecydowała jak zagłosuje. W Sejmie jest nasz reporter Michał Fabisiak. Michale, witaj. Dzień dobry. Powiedz, jakim wynikiem może zakończyć się to drugie głosowanie, co dziś można usłyszeć. W tej sprawie na sejmowych korytarzach. No, nikt w koalicji rządowej nie traktuje poważnie scenariusza, w którym opozycji udaje się odwołać minister klimatu dzięki głosom chociażby posłów Polski 2050. Sejmowa większość jest spokojna. O wynik tego głosowania Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej mówi, że spodziewa się tego, że minister klimatu posadę zachowa.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 Poseł Zębaczyński, napięcia nie wyczuwamy, dziennikarze oczywiście nie wyczuwamy, a może sami je kreujemy. W ocenie klubu Centrum, który reprezentuje Paulina Henning-Kloska, Polska 2050 prowadzi pewnego rodzaju polityczną grę. W ocenie posła Sławomira Ćwika, partia Katarzyny Pałczyńskiej na nie, kieru nie kieruje się względami merytorycznymi, tylko osobistą niechęcią do minister klimatu, która jest postrzegana w tej partii jako ta, która doprowadziła do jej rozłamu. Myślę, że to jest jeden z istotnych powodów, a drugi, który tak widzę, to tak jak wcześniej tym tematem było wicepremierostwo, tak dzisiaj tym tematem przewodnim jest atak na ministra klimatu. Pani minister Henin nie zostanie odwołana, pozostanie ministrem rządu koalicji 15 października i opozycja nie będzie meblowała tego rządu. Mówi pewne swego Sławomiry Ćwik z klubu Centrum. Przypomnę, że Paulina Henik-Kloska wyszła właśnie z Polski 2050 wraz z grupą posłów, m.in. ze wspomnianym Sławomirem Ćwikem po, to, po tym, jak przegrała wybory na przewodniczącą tej partii. No i właśnie wtedy powołali oni klub Centrum. Polska 2050 mówi, że jest rozczarowana postawą minister klimatu, ale przede wszystkim tym, jak pracuje właśnie w tym resorcie. Przewodniczący klubu y, y, Polski 2050 Paweł Śli Mówi, że minister no nie powinna odrzucać się zaproszenia od koalicjantów. Chodzi oczywiście o wczorajsze spotkanie, które tu w Sejmie zostało zorganizowane przez Polskę 2050, a które zostało zbojkotowane przez minister klimatu.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 Ale Polska 2050, jak słyszymy, chce dać minister jeszcze jedną szansę. No i zaprosiła Paulinę Henik-Kloskę na czwartkowe posiedzenie klubu. To na nim ma zapaść decyzja, jak zagłosuje właśnie tenże klub. Część posłów, jak Bartosz Romowicz mówi, mówi, że niezależnie od stanowiska klubu nie poprą minister. Inni, jak wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, zapowiadają, że staną w jej obronie. Co ciekawe, nawet opozycja nie wierzy w to, żeby, koalic żeby w koalicji doszło, szło do rozłamu w tej sprawie. Wiceszef klubu PiS Waldemar Anzel zauważa, że nie zależy na tym zwłaszcza ludowcom, dlatego PSL, które jeszcze w ubiegłym tygodniu zastanawiało się, jak zagłosuje w tym głosowaniu już na początku tego tygodnia. Konkretnie wczoraj wyraziło stanowisko, że jednak będzie bronić minister klimatu. No i właśnie na postawę ludowców zwraca uwagę wiceszef klubu PiS Waldemar Anzel. Ludowcy... Chcą, nie chcą wyborów przedterminowych, bo dla nich są w sondażach pod kreską. Oznaczałoby to, że w ogóle by ich w parlamencie mogło nie być, gdyby doszło do przedterminowych wyborów. To jeszcze stanowisko Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Ono jest spójne. On, te kluby od początku mówią, że będą głosować za odrzuceniem wniosku opozycji. Czekamy zatem na głosowania Michale powiedz jeszcze króciutko nad czym sejm będzie pracował na tym posiedzeniu. No dziś między innymi trwa pierwsze czytanie rządowych propozycji zmian w prawie oświatowym. Ten projekt rządowy zakłada, że prawa i obowiązki ucznia będą zebrane w jednym miejscu, właśnie w ustawie Prawo oświatowe. Jutro natomiast między innymi informacja rządu w sprawie rekordowych nakładów na remonty linii kolejowych i nowych połączeń kolejowych to na wniosek klubu Koalicji Obywatelskiej na Natomiast jutro wieczorem posłowie będą zapoznawać się ze sprawozdaniem komisji w sprawie wniosku prokuratury o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła PiSu Antoniego Macierowicza. Sejmowa komisja regulaminowa rekomenduje wyrażenie zgody na uchylenie mu. Immunitetu z wnioskiem wystąpiła prokuratura. Chodzi o sprawę publicznego znieważenia przez, poprzez właśnie nazwanie agentami ro, rosyjskimi kierownictwa SKW podczas posiedzenia Sejmu, które miało miejsce we wrześniu 2025 roku. No i oczywiście finał tego posiedzenia Sejmu to czwartek. Wtedy zostaną rozpatrzone te dwa wnioski o wotum nieufności. Dwa, bo pierwszy dotyczący minister klimatu, drugi minister zdrowia. Na no ten wielki finał to już oczywiście głosowania około godziny 14.30. W Trzydniowe posiedzenie Sejmu, plan pracy posłów, a wcześniej niepewny los z Pauliny. Henning Kloski komentarze zabrał dla nas Michał Fabisiak. Michale, bardzo dziękuję. O zapowiedzi Donalda Tuska w sprawie ewentualnego zakończenia współpracy z Polską 2050, jeśli to ugrupowanie poprze wniosek o wotum nieufności pytaliśmy naszego gościa. Nie jestem pewien, czy premier faktycznie miał to na myśli. Tak mówił nam profesor Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pytanie, czy rzeczywiście Donald Tusk chciałby teraz przejść do rządu mniejszościowego, tworzyć rząd mniejszościowy i, i ciągnąć przez półtora roku? No wiemy, że takie rzeczy się. Kończyły naprawdę dużymi kłopotami. To znaczy, no, doświadczenie Prawa i Sprawiedliwości tak właśnie wyglądało. No. Gowin został wyrzucony i dojechało na planktonie do 2023 roku. No i wiemy, jak się skończyło. I tak samo z rządem PiS-u w 2007 roku, tak samo z rządem ETLD w 2001, rządem AWS-u. No, nie ma takich doświadczeń w Polsce, żeby ktoś dojechał do końca kadencji na rządzie mniejszościowym i nie oddał władzy. Nie jestem głęboko przekonany, czy taka groźba to nie jest zakaz się... Tragedia, to jest znaczy, no, Mówimy takie słowa, bo sobie nie wyobrażamy, żeby powiedzieć cokolwiek innego, no, ale później kończy się tak, że z tego się bierze nasza asystata. Tworzenie mu a, a na końcu będzie przy zachowaniu proporcji, jak, jak z tą groźbą Trumpa, że zrobi apokalipsę i zniszczy naszą cywilizację. Komentował profesor Jarosław Flis. Przypomnijmy głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Pauliny hennink Pojutrze więcej na Polskie Radio 24. .pl. Poważna i rozwojowa. Tak o aferze Zonda Krypto mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na konferencji otwierającej posiedzenie Izby był pytany o trzecie podejście do uregulowania rynku kryptowalut w naszym kraju. Zdaniem Czarzastego to konieczność, podobnie jak rozszerzenie śledztwa w sprawie Zonda Krypto o polityczne wątki. Środowisko prawicy będzie musiało się wytłumaczyć, dlaczego blokowało wejście w życie regulacji dotyczących kryptowalut. Tak mówił marszałek.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 Kilkadziesiąt przeszukań zrealizowano, zabezpieczono bardzo dużo nośników danych i sprzętu informatycznego. To wszystko podlega analizie. Łączna wartość zgłoszonych strat przekracza 350 milionów złotych i stale rośnie. Prokuratura szacuje, że poszkodowanych może być nawet kilkanaście tysięcy osób. Śledczy apelują do wszystkich pokrzywdzonych o zgłaszanie się i składanie zawiadomień. Suma wydarzeń. W magazynie teraz Strasburg i kłopoty czterech polskich europosłów. Parlament Europejski właśnie teraz głosuje nad uchyleniem immunitetów deputowanym. A chodzi o Grzegorza Brauna, Daniela Obajtka, Patryka Jakiego i Tomasza Buczka. W Strasburgu jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Beato, witaj. Powiedz, czy wynik wszystkich głosowań jest przesądzony, co już wiemy. Tak, już wiemy. Do, ostatni wniosek był głosowany dotyczący Grzegorza Brauna kilkadziesiąt sekund temu i został przyjęty. Zatem cała czwórka właśnie straciła immunitety. Dodam tylko, że Grzegorz Braun po raz piąty, tym razem za blokowanie uroczystości w Jadwabnem, blokowanie drogi prowadzącej do miejsca, gdzie odbywały się uroczystości w Jadwabnem. Daniel Obajtek stracił immunitet po raz drugi. Teraz za składanie fałszywych zeznań dotyczących znajomości z Piotrem Nisztorem i wycofanie ze sprzedaży na Stacja Horlenu, tygodnika nie o pedofilii w kościele z papieżem Janem Pawłem II na układce. Patryk Jaki, tutaj jest pozew o ochronę dóbr osobistych, który złożył sędzia Igor Tuleja. Zatwierdzenie, że świadomie wydał zgodę na inwigilację Pagazusem. I ostatni Tomasz Buczek, pozbawiony imanitetu za naruszenie nietykalności cielesnej jednej z uczestniczych demonstracji miał wyrywać mikroport z, z mikrofonem jednej z dziennikarek. Dodam tylko, że Polacy są najliczniejszą grupą w tej kadencji Parlamentu Europejskiego, która straciła immunitety. No, wymieniłam Grzegorza Brauna po raz piąty, Daniel Obajtek po raz drugi, dzisiaj pozostali dwaj, a także wcześniej, ale w tej kadencji Parlamentu stracili te immunitety Adam Bielan, Maciej Wąści, Mariusz Kamiński i Michał Dwor Wszyscy z prawa i sprawiedliwości. I to niechlubne rekordy. Głosowania nad uchyleniem immunitetów czterem polskim europosłom: Brown, Buczek, jak i Obajtek bez immunitetów. Te najświeższe informacje prosto ze Strasburga przekazała nam Beata Płomecka. Beato, bardzo dziękuję. Ze Strasburga przenosimy się do chorwackiego Dubrownika. Bezpieczeństwo w regionie, współpraca gospodarcza oraz rozwój wspólnych projektów infrastrukturalnych i energetycznych to najważniejsze tematy szczytu inicjatywy Trójmorza. Polskę reprezentuje prezydent Karol Nawrocki. Z jakim przekazem przyleciał do Chorwacji? O tym Agnieszka Drążkiewicz. Dla polskiego prezydenta ważne są przede wszystkim zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym, ale także z rozwijaniem wspólnych projektów, które mogą wzmacniać niezależność surowcową Europy Środkowej. I stąd spotkania polityczne z kilkoma prezydentami, m.in. Grecji, i Rumunii, a także z przywódcami państw bałtyckich, a do tego rozmowa z wysłannikiem prezydenta USA do Dubrownika, sekretarzem do spraw energii Chrisem Wrightem. Agenda pełna, dużo spotkań, dużo dyskusji kuluarowych, ważne tematy. Mówił Opowiadając program prezydenta Karola Wrockiego, szef Biura Polityki Międzynarodowej, minister Marcin Przydacz, a ważną częścią szczytu będzie również forum gospodarcze. Z Polski na te obrady przyleciało do Chorwacji ponad pięćdziesięciu przedstawicieli biznesu. Z Dubrownika, Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rosja i Iran pozostają przyjaciółmi, informują prokremlowskie media. Wczoraj w Petersburgu Władimir Putin spotkał się z szefem irańskiej dyplomacji Abbasem Arakczym. W trakcie rozmowy padły deklaracje o pomocy Rosji w prowadzeniu negocjacji pokojowych na Bliskim Wschodzie. O szczegółach opowiem Maciej Jastrzębski.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 trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Wspomniano także o zapewnieniach płynących z Moskwy i Teheranu, o partnerstwie, sojuszu i przyjaźni. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ukraina na siódmym miejscu na świecie, jeśli chodzi o wydatki na obronę. Z danych sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem wynika, że Kijów w zeszłym roku zwiększył budżet wojenny aż o jedną piątą. Wciąż jest to mniej niż na swoje wojsko wydaje Rosja, co widać na froncie relacja Pawła Buszki. Ukraina wyprzedziła w wydatkach wojskowych Arabię Saudyjską. Fundusze wspierające ukraińską armię w jej walce przeciw rosyjskiej agresji pochodzą głównie z pomocy Zachodu. Ogółem w zeszłym roku Ukraina przeznaczyła na obronność 84 miliardy dolarów, co stanowiło 40% jej PKB. Jak czytamy w raporcie, tendencja wzrostowa będzie prawdopodobnie utrzymana także w tym roku. Jednocześnie według danych sztokholmskiego instytutu Rosja w zeszłym roku wydała na armię ponad dwa razy więcej niż Ukraina. Było to 190 miliardów dolarów. To plasuje Rosjan na trzecim miejscu w rankingu. Po USA i Chinach. Paweł Buszko, Polskie Radio. Teraz Niemcy. Ponad tysiąc policjantów uczestniczy w akcji przeciw gangowi motocyklowemu Hells Angels. Największa w historii landu obława trwa w Nadrenii północnej Westfalii.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 i Polskie Radio. Francja chce zaostrzyć prawo dotyczące zwalczania antysemityzmu. To reakcja na falę antyżydowskich incydentów. Projekt budzi kontrowersje. Część opozycji obawia się, że z antysemityzmem będzie utożsamiana krytyka rządu Izraela. O szczegółach Stefan Folzer. Prace nad zmianami rozpoczynają się po wycofaniu krytykowanego przez lewicę projektu przewidującego kary za nawoływanie do zniszczenia państwa izraelskiego. Konsultacje z liderami wszystkich ugrupowań mają przynieść kompromis. W nowym projekcie miałby znaleźć się m.in. zakaz kandydowania w wyborach dla skazanych za antysemityzm lub rasizm oraz kary za tzw. współczesne formy antysemityzmu. Punktem wyjścia jest fakt, że obecnie średnio co trzeci dzień dochodzi do napaści na francuskiego Żyda, powiedziała Radio RTL Minister do spraw walki z dyskryminacją Oroch Berger podkreśliła, że społeczność żydowska jest coraz częściej obarczana odpowiedzialnością za działania władz Izraela. Ekspery... Dzieje się to na naszych uniwersytetach, w mediach społecznościowych, a nawet na ulicy, ekspery... gdzie dochodzi do fizycznych ataków. Po atakach Hamasu na Izrael z 2023 roku francuskie służby odnotowują około półtora tysiąca antysemickich czynów rocznie. Wcześniej nie było ich więcej niż 500 w ciągu roku. Stefan Folzer, Polskie Radio. Przenosimy się z Król Karol III i Królowa Kamila rozpoczęli wizytę w Waszyngtonie. Brytyjska para królewska wzięła udział w przyjęciu w rezydencji ambasadora Wielkiej Brytanii. Dziś oficjalna część wizyty w Białym Domu. W Waszyngtonie jest nasz korespondent. Para królewska przybyła do Waszyngtonu po południu czasu lokalnego. Na lotnisku przywitała ich szefowa protokołu Stanów Zjednoczonych.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 Następnie odbędzie się oficjalna kolacja wydana przez prezydenta USA na cześć brytyjskiego króla i królowej. Karol odwiedził Stany Zjednoczone co najmniej 19 razy, ale tegoroczna podróż do Waszyngtonu jest jego pierwszą oficjalną wizytą państwową od momentu objęcia tronu w 2022 roku po śmierci swojej matki, królowej Elżbiety II. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W tej części magazynu jeszcze jedna wiadomość z USA. Wystartowali ze 153 osobami na pokładzie, a wylądowali z jednym pasażerem więcej. Podczas podchodzenia do lądowania w Portland w stanie Oregon na pokładzie samolotu na świat przyszła zdrowa dziewczynka. Poród odebrały ratowniczki medyczne, które akurat wracały z urlopu. Pępowinę podwiązały sznurówkami, na koce pożyczyły od innych pasażerów.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 Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. W magazynie pozostałe tematy krajowe. Lubelscy policjanci z grupy Łowców Głów zatrzymali Ukraińca, który uciekł z więzienia w Belgii. Mężczyzna odsiadywał tam wyrok za zabójstwo litewskiego kierowcy. 45-latek był poszukiwany czerwoną notą Interpolu oraz europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna uciekł z belgijskiego więzienia, w którym odbywał wyrok 27 lat pozbawienia wolności za zabójstwo. Tego zabójstwa dokonał w 2015 roku i okazuje się, że ukrywał się w Polsce, a dokładnie w Lublinie. I tutaj był totalnie zaskoczony działaniami naszych policjantów. W realizacji zatrzymania działali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, a także nasi policjanci, tak zwani łowcy głów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Relacjonował rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fiołek. 45-latek przebywa w areszcie, czeka na ekstradycję. Teraz Mazowsze służby rozbiły kokainowy gang działający pod Warszawą. W sprawie zatrzymano trzech Polaków oraz 30-letnią Wenezuelkę. Przestępcy mieli być zaangażowani w przemyt i sprzedaż siedmiu ton narkotyków na terenie Unii Europejskiej, mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Łącznie w trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli trzy jednostki broni palnej, ponad 250 sztuk amunicji, kilkanaście telefonów komórkowych, routery internetowe oraz gotówkę w płacie blisko 100 tysięcy złotych na podróż przyszłych kar i grzywien. Podejrzani usłyszeli już zarzuty i trafili do aresztu. Obywatelka Wenezueli czeka na decyzję o deportacji.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 Uwaga, seniorzy przestępcy mają nową metodę oszustwa, kuszą podwyższeniem emerytury. Naciągacze podają się za pracowników ZUS-u i oferują seniorom przystąpienie do dodatkowego programu emerytalnego. Szczegóły zna Aneta Łuczkowska. Oszuści dzwonią do swoich ofiar i próbują wyłudzić pieniądze, podają się za pracowników ZUS i obiecują... Podwyższenie emerytury. Jak mówi Karol Jagielski z zachodniopomorskiego ZUS o podejrzanej ofercie służby poinformował starszy mężczyzna. Oszust namawiał mężczyznę do przystąpienia do tak zwanego programu emerytalnego. Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Następnie klient otrzymał dwa smsy, jeden z potwierdzeniem rejestracji w rzekomym programie i przypomnieniem o płatności. Oczywiście opisywany program nie istnieje, a ZUS nie kontaktuje się z emerytami w ten sposób. Jak dodaje Karol Jagielski, trzeba być szczególnie czujnym, bo oszuści, by uwiarygodnić się w oczach ofiar, korzystają ze sztucznej inteligencji. W ten sposób tworzą treści, które wyglądają bardzo profesjonalnie i do złudzenia przypominają oficjalne komunikaty wielu znanych instytucji. To na pierwszy rzut oka budzi zaufanie szczególnie osób starszych, choć coraz częściej ofiarami wyłudzaczy padają i osoby młode. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio. I na koniec, zgodnie z zapowiedzią o pospolitym ruszeniu w polskim internecie organizatorzy charytatywnej zbiórki łatwoganga nadal liczą wpływy. W ciągu dziewięciu dni internetowej transmisji udało się zebrać co najmniej 282 miliony złotych. To element akcji Disney Raka, fundacji Cancer Fighters. O absolutnym rekordzie opowie Mariusz Pieśniewski. Na początku mieli proste hasło. A po dziewięciu dniach transmisji tak cieszyli się z zebrania 250 milionów złotych. Kolegów i koleżanek z onkologii! streama, to od razu mi łzy leciały. Komentowała 19-letnia Zuzia z przylądka nadziei we Wrocławiu. Jestem po przeszczepie 4 lata już mam dwie endoprotezy w biodrach. I teraz kolana też mi się psują. Leczenie powikłań to też są koszty, które niestety, ale są wysokie. Tłumaczy on kolok Monika Mielcarek-Siedziuk. Rehabilitacja, do której potrzebujemy sprzęt, jak i ludzi. Prezes i założyciel Cancel Fighters Marek Kopyś. Bardzo się cieszę jako osoba po chorobie nowotworowej, że jest to po prostu pokazane na piedestach, że możemy się zjednoczyć. Internetowa zbiórka robi wrażenie nie tylko w Polsce. Łatwo gank ustanowił nie tylko rekord Guinnessa, ale też pobił rekord zbiórki jednego z najpopularniejszych popularniejszych amerykańskich youtuberów Mistera Bista. Społeczny fenomen, znak pokoleniowych zmian. Tak eksperci oceniają akcję charytatywną youtubera Łatwoganga. Siłą tej akcji były spontaniczność i oddolny charakter, mówi nam specjalistka od marketingu internetowego Dagmara Pakulska.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 Bo to lawina małych wpłata nie przelewy wielkich firm pozwoliły na zebranie astronomicznej kwoty. Na specjalnej stronie fundacji Cancer Fighters będzie można zobaczyć, na co i gdzie pójdą te pieniądze. W południowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotował Łukasz Pastor. Ja wrócę do Państwa punktualnie o 13. Do usłyszenia. To była suma wydarzeń.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 Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem.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 Dla wielu firm dobiega końca trzeci miesiąc z KSEF, choć są i takie, których doświadczenie z krajowym systemem e faktur trwa zaledwie od 28 dni. Tylko najmniejsi mikroprzedsiębiorcy mogą jeszcze chwilę poczekać. Czy państwowy system dokumentowania sprzedaży się sprawdza? Jakie są jego mocne i słabe strony? O tym już za chwilę porozmawiamy z naszym ekspertem. Porozmawiamy również o sytuacji na rynku pracy. To tak tuż przed świętem pracy. Marek Klapa, dzień dobry, zapraszam na saldo. Minister Energii określił maksymalne ceny paliw na środę i teraz uwaga kierowcy litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 23 grosze 98 673 a olej napędowy 722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 Słowacja zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej unijny zakaz importu rosyjskiego gazu. Wniesienie pozwu potwierdziło czeskiej agencji prasowej Ministerstwo Sprawiedliwości w Bratysławie. Wcześniej na podobny krok zdecydowały się Węgry. Słowacja i Węgry głosowały przeciwko wprowadzeniu zakazu, ponieważ decyzję podejmowano większością kwalifikowaną. Sprzeciw Bratysławy i Budapesztu nie zablokował regulacji, które wejdą w życie w przyszłym roku. Słowackie władze krytykują sposób ich przyjęcia Stwierdząc, że doszło do naruszenia unijnych traktatów. Obowiązujący kontrakt Słowacji na dostawy gazu z Rosji wygasa w 2034 roku. Obecnie surowiec trafia do kraju gazociągiem Turkstream, którego przepustowość jest ograniczona. Spoglądamy na giełdy i w na mapie europejskiej się dość zazieleniło, wiele parkietów zyskuje, nawet mamy wzrosty powyżej 1%, tak jest na przykład w Portugalii, gdzie o ponad 1% rośnie PSI 20, czyli główny indeks giełdy w Lizbonie, a jak wygląda w Warszawie? No nareszcie, coś się zmieniło, coś drgnęło i pojawiła się zieleń, na parkiecie przy ulicy Książęcej Wig zyskuje w tej chwili 46 Wig 20 MWig 40 47 i jedynie SWig 80 na minusie 31 setnych procent. Spójrzmy na waluty. Za 1 euro w tej chwili płacimy 4 ,25 zł 25 groszy. Dolar amerykański wyceniany jest na 3.63, frank szwajcarski 4.60, a funt brytyjski 4.90. Tak wygląda sytuacja na rynku walut. Jeszcze ropa naftowa Bręd w tej chwili 104 dolary i 32 centy. Saldo magazyn gospodarczy. A w naszym studiu jest z nami gość, a jest nim dzisiaj pan Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu sef czyli Krajowy System faktur jest już z nami chwilę z niektórymi firmami od 28 dni, choć są i takie te największe, które mają do czynienia z tym systemem od trzech miesięcy. Jak pan, jak pracodawcy RP oceniają właśnie ten elektroniczny system, który no, dokumentuje sprzedaż w takim centralnym państwowym systemie? KSEF to jest pozytywna twarz postępu w naszym kraju, to jest element cyfryzacji państwa, to jest pozbawianie, pozbywanie się papieru, pozbywanie się segregatorów, a trzymanie wszystkiego w formule cyfrowej. Faktycznie od 1 lutego do systemu weszły tylko te największe firmy, wtedy były drobne problemy przy wdrażaniu, dlatego że zawiódł nie tyle sam system KSEF, co system uwierzytelnienia osób, które próbowały się do niego zalogować. Te poprawki do, tego, do przepustowości tego systemu zostały wprowadzone i ogromna rzesza przedsiębiorstw, które weszły do systemu 1 kwietnia, w zasadzie nie doświadczyła żadnych perturbacji. To jest na przyszłość wygoda. W krótkim czasie to jest pewien wysiłek, dlatego że systemy w firmach, które pozwalają zobaczyć, jakie wystawiono nam i jakie my wystawiliśmy faktury, wymagają w związku z tą zmianą dostosowania. To jest koszt, to jest czas pracy ludzi. To może budzić frustrację i w niektórych przypadkach faktycznie tak jest. Patrząc jednak w dalszej perspektywie, jednorazowy wysiłek dziś opłaci się nam przez kolejne lata. Doświadczenie z innych krajów, choćby południowoamerykańskich, uczy, że istnienie tych faktur w chmurze, czy w zasadzie w przestrzeni takiej cyfrowej, bo to niekoniecznie musi być chmura, Pozwala też na późniejsze tworzenie wokół faktur nowych usług cyfrowych. To już kolejna generacja. Tak, to znaczy to, co jest w tej chwili, to jest tylko system fakturowania i podglądania tych faktur, ale z czasem firmy, wyspecjalizowane firmy finansowe, być może także w Polsce zaoferują na przykład usługę faktoringową, czyli możliwość otrzymania pieniędzy za fakturę, zanim zapłaci nam odbiorca. No weźmy sobie producenta, warzyw, który sprzedał swój produkt do dużej sieci handlowej i ma trzymiesięczny termin płatności. Dzisiaj, żeby to, te pieniądze z tej faktury zobaczyć wcześniej, musi przejść oddzielny proces dokumentacji, weryfikacji w specjalnej firmie finansowej. To jest właśnie taki factoring. Taka firma płaci fakturę wcześniej niż oficjalny termin płatności i później czeka na płatność od naszego odbiorcy. A dzięki wykorzystaniu tych narzędzi cyfrowych, takie, taki dostęp do pieniędzy zanim zapłaci kontrahent może być ułatwiony i też ułatwiony proceduralnie. A zatem zobaczmy jak to się rozwinie. Ja uważam, że to jest mniej pracy, mniej papierów i większa szansa na nowoczesne usługi finansowe wokół tej cyfrowej platformy. Ale zaskakujące jest to, że nawet jeżeli wejdziemy w media społecznościowe, na różnego rodzaju fora, no to tam rzeczywiście ta frustracja, o której pan wspomniał, jest dość duża, szczególnie wśród, co ciekawe, małych przedsiębiorców. Pana zdaniem z czasem ona będzie malała te, te negatywne zdanie o KSEFie, Czy KSEF da się oswoić i, i, i, i wszyscy dojdą do wniosku, przejdą z nim po prostu do porządku dziennego? Każda zmiana rodzi czasem konieczność działania czy dostosowania kto nie pomyślał zawczasu, kto się nie przygotował, ten dzisiaj może odczuwać pewne trudności. No, na przykład mogą nie działać takie proste systemy zakrzytywania danych czy proste systemy do generowania tych faktur. Mogą wymagać jakichś dodatkowych usprawnień. Firmy, które się tym zajmują hurtowo, które dostarczają usług księgowych, fakturowych, na przykład we współpracy z bankami. Ja sam jestem prezesem w spółce, która korzysta z takiej usługi no przeszły przez ten proces absolutnie bez kłopotu. Ten, kto ma rozwiązania szyte na miarę, może nie jest największym koncernem, tylko takiej mniejszą, średnią firmą, która no, nie pomyślała zawczasu o dostosowaniu swoich bardzo specyficznych narzędzi, ten mógł doświadczyć w tym ostatnim czasie pewnych trudności. Tylko pamiętajmy, że przezwyciężenie tych trudności będzie jakąś jednorazową pracą, która zaprocentuje nam na przyszłość, i dlatego no, mimo, że też słyszę z grona przedsiębiorców y, część negatywnych opinii, wydaje mi się, że powinniśmy analizować tą zmianę w nieco dłuższej perspektywie i w tej perspektywie ona będzie, myślę, że przez ogół użytkowników y, oceniona pozytywnie. Takim czynnikiem ryzyka, na które zwraca uwagę część komentatorów jest taka możliwość podglądania biznesu przez państwo, więc myślę, że Krytycznym elementem pozytywnej oceny ksef z perspektywy czasu będzie szczelność tych danych, będzie brak wycieków danych. Mieliśmy nawet w europejskich państwach, jeżeli dobrze pamiętam, to były chyba Węgry, mhm. Przy, po, przypadek yy, wycieku danych z takiego systemu. No to są jednak wrażliwe dane gospodarcze, dane przedsiębiorstw, o tym, jakie mają kontrahentów, ile im płacą. Mhm. Więc jest bardzo ważne, żeby ten, ten system był szczelny, no, ja żyję w przekonaniu, że nasze służby skarbowe skorzystały z tych wszystkich doświadczeń europejskich, również tych negatywnych i na tej podstawie stworzyły system, który będzie odporny na wandalizm hakerów. Przypomnijmy raz jeszcze, że ten ksef tak na dobrą sprawę wszedł w opóźnienie, z opóźnieniem, bo on już miał się pojawić tam w 2024 roku, jeśli dobrze pamiętam, ale pojawiły się problemy, pojawiły się pewne wątpliwości, że trzeba coś udoskonalić i mamy w efekcie rok 2025, także miejmy nadzieję, że ten czas na przygotowanie został dobrze spożytkowany. Tak, chyba takim prekursorem czy złym przykładem takiej zmiany był, był Polski Ład, w którym wprowadzono zmiany kompletnie bez okresu przedostosowawczego, nie słuchając głosu przedsiębiorców. Można powiedzieć, że ta zmiana skończyła się kilka lat temu katastrofą. Natomiast z perspektywy tych doświadczeń, no, nawet jeżeli jest informacja zwrotna, że nie wszystko jest dopięte na ostatni guzik, w którymś momencie trzeba ten krok wykonać. Ten krok został wykonany po chyba dwóch odroczeniach wyroku, po usłyszeniu tego głosu i myślę, że dzi też dzięki takim organizacjom jak pracodawcy RP, no, te najważniejsze miny, które mogły się wiązać z wprowadzeniem przedwczesnym tego systemu, zostały dość skutecznie rozbrojone. Za kilka dni będziemy świętować święto pracy. No właśnie, nie ma pracy bez pracodawców, zatem pytanie do Pana, jak Pan ocenia aktualną sytuację na rynku pracy w Polsce. Stopa bezrobocia w marcu, te dane poznaliśmy w ubiegłym tygodniu, wyniosła 6,1%. Mówimy tutaj o tej metodologii polskiej, głównego urzędu statystycznego i to oznacza, że ta stopa bezrobocia zatrzymała się na takim samym poziomie, jaki zaobserwowaliśmy w lutym. Jak pan odczytuje ten brak zmiany? No faktycznie, ta stopa bezrobocia kradnie ostatnio nagłówki y, prasowe i, i medialne. To statystyka, którą pan przywołuje, to jest statystyka według zgłoszeń do powiatowych urzędów pracy. I ta statystyka jest pod wpływem y, zmian prawnych, zmian y, o charakterze administracyjnym. W czerwcu zeszłego roku weszła taka ustawa o służbach zatrudnieniu i rynku pracy, która parę rzeczy zmieniła w rejestracji bezrobotnych. Po pierwsze pozwoliła rejestrować się rolnikom, którzy mają więcej niż dwa hektary oraz ich rodzinom. Po drugie pozwoliła się na przykład studentom rejestrować w miejscu, gdzie przebywają, a nie w miejscu zamieszkania, więc student nie musi wracać do miejscowości rodzinnej, żeby zgłosić, że on jest chętny pracować, a jeszcze tej pracy nie znalazł. No i wreszcie, to jest bardzo ważna zmiana widoczna już dzisiaj w statystykach, ułatwiono dłuższe przebywanie w pozycji bezrobotnego. I to, co widać, to nie tyle szybciej przybywa bezrobotnych, bo ten efekt studentów szybko się skończył w, w połowie zeszłego roku, co ci bezrobotni, którzy są y, i pozostają bezrobotni, dłużej utrzymują swój status. Y, teraz się, wydłużył się do trzech miesięcy czas y, ten taka, taki odstęp, w którym trzeba się zgłaszać do urzędów pracy. Ja myślę, że naszym, naszych słuchaczy zainteresuje taka może nieco ogólniejsza informacja. Powiedział pan, że nie ma pracy bez pracodawców? Jest. Około dwóch milionów ludzi w Polsce pracuje u siebie. Tak? Czyli są w... i pracodawcami i pracownikami. Sami u siebie, tak. ale mamy w Polsce według takiej statystyki w gospodarce narodowej, nie tylko w firmach, ale też na przykład w administracji publicznej czy w rolnictwie mamy 15,1 miliona osób pracujących a bezrobotnych mamy jeszcze do tego około 900 tysięcy, to jest razem 16 milionów. Natomiast osób w wieku produkcyjnym jest 21,5 miliona. Mhm. Więc mamy jeszcze 5,5 miliona osób, które nie pracują i nie są bezrobotne. I ja myślę, że naszej, naszym słuchaczom bardzo często umyka ten fakt. Tak? W 16, yy, przepraszam, 15 milionów osób pracuje, 6,5 miliona osób nie pracuje, ale jako bezrobotni liczy się z nich niecały milion. I te 5,5 miliona pozostałych osób to są tacy, takie osoby, które wprawdzie pracy nie mają, ale też jej nie szukają. Dlatego one umykają statystyce bezrobotnych. I to, co się dzieje w Polsce w ostatnich latach, to jest w sumie pozytywne zjawisko. Czyli ubywa ludzi, którzy nie pracują i pracy nie szukają. Większość z nich pracę znajduje, a pewna drobna cząstka yy, no, trafia do grona bezrobotnych. Czyli zaczęli szukać pracy, ale jeszcze nie znaleźli. Mhm. Warto podkreślić, że w Polsce kurczy się liczba ludzi w wieku produkcyjnym. Dosyć dynamicznie. W 23 roku to było 184 tysiące osób, w 24 roku 151, a w zeszłym roku 128 tysięcy osób mniej znalazło się na rynku pracy w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że pokolenie odchodzące na emeryturę jest bardziej liczne niż pokolenie wchodzące na rynek pracy. To jest taka różnica na jak ponad pół miliona i okolice 400 tysięcy i co to, co to, wszystko oznacza, no to oznacza, że yy, mm, firmy mają mniejszą pulę osób, z której mogą wybierać swoich pracowników. A mimo to w naszej gospodarce udało się uzyskać w zasadzie stabilny wzrost zatrudnienia. Są dwie miary tego zatrudnienia. Jedna z nich, czyli według badania aktywności ekonomicznej ludności, którą robi GUS, ciągle pokazuje wzrost zatrudnienia. Druga, czyli to zatrudnienie w gospodarce narodowej, no w tym roku pokazano zatrudnienie mniejsze, ale zatrudnienie mniejsze o 25 tysięcy osób niż w zeszłym roku, rok wcześniej. Natomiast ubytek ludzi przekroczył 125 tysięcy osób. Więc można powiedzieć, że z tej puli osób, która, która jest w wieku produkcyjnym, a nie pracuje, znowu ubyło nam 100 tysięcy osób. Więc jest coraz mniej takich osób, które nie mają źródeł dochodu, mimo że są w wieku produkcyjnym. Aktywność zawodowa kobiet bardzo się poprawia, aktywność zawodowa osób starszych, osób młodych, matek wracających po zwolnieniach. przechodzą też ludzie z pracy w mniej produktywnych sektorach, np. w rolnictwie czy sadownictwie do przemysłu czy usług. A zatem ruch w, na rynku pracy ciągle jest statystyką bezrobocia się nie martwmy, bo ona wynika z zapisów ustawy, a nie z realnych procesów. I y, bardzo dobrze, że coraz więcej Polaków w sile wieku chce pracować, chce uczestniczyć w życiu społecznym, chce kontrybuować do tego, ile razem wszyscy później będziemy mieli do skonsumowania. I wydaje mi się, że z tego powodu y, rynek pracy wcale nie daje tak negatywnego obrazu, jak to dzisiaj Często słyszymy w komentarzach. No właśnie i o tych negatywnych komentarzach chwilę chciałbym powiedzieć, bo aż się prosi. Rzadko robimy przegląd prasy, szanowni państwo, w magazynie Saldo, ale najnowsza polityka, wydanie specjalne na majówkę i taka okładka z bijącym po oczach nagłówkiem Polacy nie lubią... Pracy. Praca zajmuje nam większą część życia i nie da się jej oddzielić od całej reszty. Dominująca część z nas ymm, swojego zajęcia nie lubi, wielu nie widzi w nim sensu, większość czmycha w zawodowy niebyt, gdy tylko osiągnie wiek emerytalny. No strasznie smutna diagnoza. I ja nie wiem, na jakiej podstawie te wnioski są sformułowane. Trudno mi tak to mhm. y, od razu z, y, z Biodra skomentować. Bo liczby pokazują też y, inną tendencję, że jednak osoby w wieku emerytalnym częściej zostają. No z właśnie, pracy. mamy coraz więcej pracujących emerytów. Aha. Osób po 60 czy 65 roku życia, które osiągnęły wiek emerytalny, a ciągle pracują. Takich osób y, jest. Y, Około miliona. Mhm. I, yy, I wydaje mi się, że ta liczba, skoro rośnie, to ona pokazuje, że jednak pewne trendy się zmieniają. My też musimy mieć świadomość, że kiedy Bismarck wprowadzał system emerytalny yy, w dawnych czasach, to średnia długość życia wynosiła tam trochę ponad 40 lat, a emerytura przysługiwała od 70 roku życia. To było tak naprawdę, można powiedzieć, renta dla osób, które nie, nie są zdolne do yy, samodzielnej egzystencji już, tak? Natomiast dzisiaj emerytura jest przyznawana wielu osobom, które ciągle są w stanie pracować, jest w sile wieku. Myślę, że też jest takie zjawisko, mało, za mało się o nim mówi, to jest zjawisko emerytur groszowych. Już ponad 400 tysięcy osób w Polsce ma emerytury niższe niż emerytura minimalna. To wynika z tego, że kobiety przepracowały mniej niż 20, a mężczyźni mniej niż 25 lat w życiu i wtedy do tej emerytury minimalnej prawa nie mają. To jest też powód, dla którego te osoby, mimo że są seniorami, są pewnie częściowo zmuszone pracować. Natomiast mi się wydaje, że sytuacja pracownika na rynku pracy nigdy w historii Polski, z tysiącletniej historii Polski, nie była tak dobra jak jest dzisiaj. Mhm. Także na przestrzeni tych ostatnich 10-20 lat nigdy nie było tak dobrze. Mamy bardzo aktywny rynek pracy. I myślę, że to jest też najlepsze zabezpieczenie dla pracownika. To znaczy sytuacja, w której na tych aktywnych, szczególnie tych wielkomiejskich rynkach pracy, pracownik może, jak nie lubi szefa, wyjść, obrócić, obrócić się na pięcie, wyjść z pracy i jutro znaleźć nową pracę. To jest najlepszy sposób zabezpieczenia jego praw pracowniczych, jego komfortu, jego sensu pracy, jeżeli tylko sobie go życzy. No bo alternatywna sytuacja, taką, z jaką mieliśmy do czynienia 22 lata temu. Tak? 22 lata temu bezrobocie w Polsce według metodologii BAEL, tak? czyli tej samej, gdzie dzi dzisiaj wynosi około 3%, ono przekroczyło 20%. Co piąty Polak chętny pracować nie był w stanie znaleźć pracy, a na rynek pracy co roku wchodziło wtedy 700 tysięcy młodych ludzi. Dzisiaj rodzi się 250 tysięcy, 240 tysięcy ludzi rocznie. Na rynek pracy wchodzą jeszcze w miarę liczne roczniki, takie po 400 tysięcy, ale ta liczba będzie bardzo gwałtownie spadać. Myśmy praktycznie wessali całe wolne rezerwy, a demografia jest nieubłagana. Z demografii wynika, że z każdego roku przez najbliższe 30 lat z polskiego rynku pracy będzie ubywać średnio 1000 osób każdego dnia roboczego. 1000 osób codziennie. Taką mamy demografię. To pokolenia odchodzące na emeryturę będą aż tak bardzo liczniejsze niż pokolenia wchodzące na rynek pracy. Więc jeżeli dzisiaj nawet Państwo słyszycie jakichś zwolnieniach grupowych, pamiętajcie, że pracę w Polsce zmienia pewnie ze 3 miliony osób rocznie. Jeżeli firmy zgłoszą zamiar, niekoniecznie zrealizują zamiar zwolnienia 30 tysięcy osób, plus sektor publiczny kilkudziesięciu tysięcy osób, w sumie rekordowo to może być 100 tysięcy osób, to, to jest kropelka, to jest kilka procent. Liczy się to, jak łatwo jest znaleźć pracę, a nie jak trudno jest ją stracić. I myślę, że problem na rynku pracy, jeżeli byśmy go chcieli szukać, on jest w dwóch miejscach. Po pierwsze, jest w Polsce lokalnej i w branżach schyłkowych. Tam, gdzie pojedynczy pracodawca tak naprawdę dyktuje warunki yy, możliwości znalezienia pracy na lokalnym rynku, a jednocześnie na przykład przeżywa trudności. Jest zmuszony zwalniać ludzi albo dobrze im nie płaci, bo nie jest w stanie konkurować na rynku, na przykład skończył mu się sensowny model biznesowy. I takie mniejsze rynki pracy potrafią być dotknięte tym. Drugi problem widzę wśród młodych ludzi, ale najbardziej to widzę wśród ludzi z wyższym wykształceniem. Bo my m, żyjemy ciągle w przekonaniu, że jest coraz mniej pracowników, coraz, coraz łatwiej o pracę, ale to jest nieprawda w stosunku do ludzi z wyższym wykształceniem. Polska jest unikalnym w skali świata krajem, gdzie może poza Afryką subsaharyjską, Bangladeszem i Indonezją, gdzie ciągle przybywa y, ludzi y, z wyższym wykształceniem. A zatem, y, i to przybywa w bardzo dynamicznym tempie, między 50 a 80 tysięcy rocznie, co oznacza, że te miejsca pracy dla tych ludzi trzeba stworzyć. A tutaj wieją dwa wiatry w okrzu. Jeden wiatr to jest sztuczna inteligencja i zastępowanie młodych ekspertów, początkujących narzędziami, które powodują, że niekoniecznie tak bardzo ci eksperci, ten narybek jest potrzebny. A z drugiej strony wielkim wiatrem w okrzy jest brak tych pracowników do prac fizycznych. No bo jak jest lawinowy ubytek, 200 tysięcy ludzi rocznie mniej, pra, do, z wyższego wykształcenia, w pracach prostych, to jest potrzebna mniej kierowników, mniej koordynatorów, mniej dyrektorów, mniej prezesów, mniej osób, które się zajmują optymalizacją pracy, optymalizacją procesów, mniej osób do obsługi kadrowej, więc jest potrzebne mniej białych kołnierzyków. I bardzo trudno naszej gospodarce, myślę, że w przyszłości będzie tworzyć w wystarczającym tempie miejsca pracy dla tych osób, które zdobywają wysokie kwalifikacje, znają języki, mają dyplomy, mają wysokie aspiracje, i tym aspiracją będzie bardzo trudno sprostać. I w tym sensie nie dziwię się ludziom, którzy skończyli studia, mają certyfikaty, nieraz mają ciekawe doświadczenie zawodowe, a muszą pracować poniżej swoich kompetencji. I w tym miejscu podejrzewam, że mogą występować frustracje i obawiam się narastania tych frustracji. Gdybym miał rozwiązywać ten problem, to pomyślałbym o tym, żeby zapewnić większe inwestycje firm bo jeżeli firmy inwestują to tworzą też bardziej jakościowe miejsca pracy i żeby jednak zapewnić dostęp do pracowników tych do prac prostych między innymi imigrantów dlatego że obecność tych osób powoduje że jest więcej dostępnych tych jakościowych miejsc pracy dla naszych Problem braku rąk do pracy dotyczy między innymi warsztatów samochodowych. Uwaga, 75% warsztatów samochodowych, czyli około 18 tysięcy zakładów, zgłasza, że mogą mieć problem z fachowcami. To może wydłużyć czas naprawy, podnosić koszty usług i tak dalej, i Takich zawodów jest znacznie więcej. Czy w obliczu tej... Katastrofy demograficznej, czyli tego wielkiego megatrendu, który obserwujemy, rzeczywiście ta lista zawodów może się wydłużać, tych bardzo ważnych dla nas, no bo każdy potrzebuje chociażby mechanika samochodowego, a widać, że 3 na 4 warsztaty bezskutecznie poszukują pracowników. Tak, nie tylko może. Tak nieuchronnie będzie, jeżeli dalej utrzymamy sytuację, w której w pokoleniu wychodzącym z rynku pracy wyższe wykształcenie ma 17% ludzi, a 83% tych, którzy wychodzą na emeryturę, to byli ludzie bez wyższego wykształcenia, pracujący jako mechanicy, pracownicy budowlani, bu um, e e elektronicy, automatycy itd. Jeżeli pozbędziemy się tych kadr, a w ich miejsce wprowadzimy filozofów, socjologów, polonistów, warto sobie zadać pytanie, kto wykona te prace proste, które są nam wszystkim potrzebne. Więc ja myślę, że y, to jest y, lustrzane odbicie problemu osób, które kończą studia wyższe i którym trudno jest odnaleźć się na rynku pracy. Oni potrzebują więcej miejsc pracy, a z kolei tam, gdzie praca jest w pracach prostych, ale to, nie, to jest mylna nazwa, bo mechanik, dobry mechanik samochodowy to jest, wymaga całkiem solidnych kompetencji. To nie jest praca prosta. Szczególnie dzisiaj, jak to jest już głównie elektronika, za chwilę te silniki też niekoniecznie będą spalinowe. Jest taki zawód, który ja podaję jako flagowy przykład tego, czego potrzebujemy. Automatyk przemysłowy. Mhm. Wszystkie zakłady produkcyjne usiłują się modernizować, usiłują inwestować w automaty, maszyny, urządzenia czy kasy w sklepach czy za chwilę robotaksówki. To będą w sumie automaty, które będą w jakiś sposób za nas funkcjonować, więc może ubędzie pracy dla kierowców, może ubyć pracy dla kasjerów, ale dla osób, które będą się zajmować obsługą automatów szykuje się Lorado. I będzie walka o pracowników, a tymczasem według raportu, czy czujesz się doceniany 2025 przygotowywanego przez N INAJS, Aż 64% pracowników w Polsce, to naprawdę było duże badanie, czuję się niedocenianych w pracy. Z czego to może wynikać? Czy to też lekcja do odrobienia dla pracodawców, Pana zdaniem? Na pewno. Z mojego doświadczenia menedżerskiego nie ma lepszej metody na motywację, poczucie sensu i dobrą współpracę z człowiekiem, niż pokazanie mu poczucia sensu. Mhm. Warunkiem, żeby ten y, sens menadżer mógł pokazać, są dwa takie warunki. Pierwszy warunek to y, umiejętności komunikacyjne. Traktowanie tego człowieka jak drugiego człowieka, a nie jak... Y, robota. Y, robota, który y, nie ma swoich jakby też emocjonalnych potrzeb. Druga kwestia to jest y, świadomość y, tego poczucia sensu u tego menedżera. Mhm. W dużych organizacjach to oznacza pewnego rodzaju kaskadę. Tak? Ten sens musi płynąć z góry i spływać na te wszystkie odnóża korporacyjne w sposób, który y, y, generuje spójny odbiór. Z tym potrafi być problem. Czasem mamy wrażenie, że nasza praca jest bez sensu i bardzo trudno wtedy o Motywację, więc myślę, że wynik tego badania jest rodzajem wyzwania dla menedżerów, by lepiej pokazywali sens pracy swoim ludziom. Do tematu pracy będziemy jeszcze wracać na naszej antenie, między innymi 1 maja o godzinie 12. Ja tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. To był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.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 Autopromocja.